Cześć, jest 25 stycznia 2010 roku, godzina 12.30. Dzisiaj może troszkę z innej beczki, opowiem wam o moich wrażeniach z filmu Sherlock Holmes. Od razu na początku powiem, że film jest świetny, spełnił moje oczekiwania, trzeba powiedzieć dość niewygórowane, w 100%. W rolę tytułowego Sherlocka Holmesa wciela się Robert Downey Jr., Ostatnio go, znamy go również z fantastycznego filmu Iron Man. O czym jest ten film? Nie stracając żadnych szczegółów dotyczących fabuły, film opowiada o znanym wszystkim detektywie Sherlocku Holmesie oraz o jego wspólniku doktorze Watsonie. Holmes stara się rozwijać zagadkę, w której ważną rolę odgrywa magia. Jako, że Holmes w magii nie wierzy, jest to dla niego bardzo intrygujące, bo to czego na pierwszy oka nie potrafi rozwiązać, jest ciekawe i stymulujące dla niego samego. Na początku wydawało mi się to dość sztampowe, ale oglądając film w ogóle nie zwraca się na to uwagi. Akcja jest wartka, główny bohater występuje w niezliczonej ilości scen walki zrobionych z wielkim rozmachem, jednak nigdy nie wychodzą one poza pewną ramę, wpisują się idealnie w realia ówczesnej XIX-wiecznej Anglii. W filmie nie zabrakło humoru, Sherlock jako człowiek, który posiadł umiejętność dedukcji w sposób iście mistrzowski, potrafi wplątać się w niezłe tarapaty. Czasami jego osoba, jego charakter oraz wrodzona wścibskość i samolubność potrafią być komiczne, a zarazem zabójcze dla niego samego. Film z technicznego punktu widzenia wygląda fantastycznie, ale muszę tu dodać, że oglądałem go na ekranie HD w kinie. Jeżeli macie wolny weekend, to myślę, że wartość na ten film wybrać. Nie będziecie się nudzić, miło spędzicie w kinie czas. Ja pomiędzy egzaminami sesji na pewno wybiorę się na ten film ponownie. Tak bardzo mi się spodobał. Cześć, trzymajcie się.